Polskiego Radia 24 Zbliża się test jedności koalicji w czwartego głosowania nad odwołaniem ministrów klimatu i, i klimatu i zdrowia Polityczne powiązania giełdy i wątek rosyjski zostaną zbadane Prokurator Krajowy zabrał głos w sprawie zonda krypto Wrócimy do akcji Łatwo Ganga Trwa podliczanie tej spektakularnej zbiórki Minęła dziesiąta Aleksandra Kozera, zapraszam Większość jest pytanie, co z jednością w tym tygodniu w Sejmie głosowanie nad wnioskami opozycji o odwołanie dwóch pań minister klimatu i zdrowia. Los tej drugiej jest pewny, bo koalicjanci jednym głosem bronią Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Powody do obaw ma Paulina Henning-Kloska, bo jej byli koledzy z Polski 2050 wahają się, czy udzielić jej poparcia. Głosowanie w czwartek o nastroje w koalicji i nadzieje opozycji pytał swoich gości gospodarz Poranka Roch Kowalski. Dzień dobry. Tak było, dzień dobry. Powiedz na czym stoimy. Wszystko wskazuje na to, że obie szefowe resortów pozostaną na swoich stanowiskach. Co prawda, jak mówiłaś, Polska 2050 nadal nie podjęła decyzji w sprawie Pauliny henik kloski ale partia łagodzi ton, w jakim wypowiada się o głosowaniu nad wotum nieufności. Obrona ministrów nie oznacza braku poważnych zastrzeżeń koalicjantów. Tak zastrzegała w poranku Polskiego Radia 24 Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. To nie jest merytoryczna debata o tym, co się udało, co się nie udało, o osiągnięcie czy braku osiągnięć danych ministrów, to jest element rytuału politycznego. Piotr. To jest zwykłe teatru. Politycy opozycji nie ukrywają, że zgłaszając wniosek o odwołanie minister klimatu, chcieli wzmocnić spory między koalicjantami. Czego, czego nie próbował ukrywać w naszym poranku także senator Stanisław Karczewski z PiSu. To oni sami się pokłócili, panie redaktorze. Wiedzieliście, się... kiedy włożyć kij w mrowisko. No, ale dlaczego o kij? Nie, no, w jakim momencie? Nie powiem, powiem, No, gdzie no wy gdzie Wykorzystaliście to... różnicę pomiędzy Pauliną henik Kloską, a A złożyły dawno... wniosek o jej odwołanie. Konfederacja. A no więc właśnie, no to akurat na ja nie, ja nie jestem z Konfederacji, poparliśmy ten wniosek. Dyskusja nad przyszłością szefowych resortów klimatu i zdrowia w czwartkowe przedpołudnie. Zbliżający się test jedności koalicji, o tym mówili goście poranka, a rozmowy podsumował dla nas Roch Kowalski. Bardzo dziękuję. Dzięki. Wszystkie wątki afery zonda krypto zostaną zbadane, zapewnia prokurator krajowy Dariusz Korneluk. W rozmowie z Radiową Trójką potwierdził, że śledczy zajmą się również powiązaniami politycznymi giełdy kryptowalut, a także wątkiem rosyjskim. Pisała o nim ostatnio wyborcza. Według gazety w 2018 roku większościowe udziały w giełdzie zdobyła jedna z najgroźniejszych rosyjskich mafii. Śledztwo trwa od 10 dni. Jesteśmy na etapie zbierania dowodów, podkreśla prokurator Korneluk.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 Kilkadziesiąt przeszukań zrealizowano, zabezpieczono bardzo dużo nośników danych i sprzętu informatycznego, to wszystko podlega analizie. Śledczy apelują do wszystkich pokrzywdzonych o zgłaszanie się i składanie zawiadomień. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej prokuratury. Społeczny fenomen, znak pokoleniowych zmian. Tak eksperci oceniają akcję charytatywną YouTubera Łatwoganga. Kilkudniowa, nieprzerwana internetowa transmisja połączona ze zbiórką na rzecz dzieci chorych na raka przerosła najśmielsze oczekiwania. Siłą tej akcji były spontaniczność i oddolny charakter, mówi specjalistka od marketingu internetowego Dagmara Pakulska.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 Król Karol III był w Waszyngtonie co najmniej kilka razy, kilkanaście razy, ale to jego pierwsza wizyta w roli urzędującego monarchy. Wracamy do kraju na koniec Pomorze i dobre wieści dla kierowców. Jutro będą mogli pojechać nowym odcinkiem ekspresowej szóstki. Drogowcy otworzą 22-kilometrowy fragment od Leśnic wraz z obwodnicą Lęborka aż do węzła Boże Pole Wielkie. Na początek zapewne kierowcy pojadą obwodnicą Lemborka, czyli tak zwanym odcinkiem leśnym w rejonie Górki Lemborskiej. Cała ta procedura, jeżeli chodzi o uruchamianie S6, będzie trwała zapewne kilka godzin, jak nie do późnych godzin popołudniowych. Mówił rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Mateusz Brożyna. Prace przy S6 dobiegają końca. Ostatnie trzy odcinki między Lemborkiem a obwodnicą Słupska zostaną oddane do użytku za nieco ponad miesiąc. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce poprzeplata się dziś z chmurami. Najcieplej będzie na zachodzie i południu około 15 stopni. Na północy i w centrum 12-13. Najchłodniej na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Tam maksymalnie 8 do tego może przelotnie popadać.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 10.08, ale ten czas biegnie. Cały czas Polskie Radio 24 jest z Państwem. W informacjach była mowa o Czarnobylu. Mamy na polskieradio24.pl kolejny podcast. Redaktora Czejarka. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Dlaczego reaktor wybuchł? Płyn Lugola. Próba reakcji na katastrofę w Czarnobylu. Serial A. Rzeczywistość i pytamy fizyka jądrowego o różnicę. A ten raport Państwu polecamy. Za niecałe dwie godziny zbiera się rząd. Ministrowie rozpoczną pracę nad przyszłorocznym budżetem. Rozpatrzą także projekt uchwały, która zakłada objęcie programem osłonowym pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Teraz z nami Sylwia Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry Sylwio. Dzień dobry. Szczegóły poprosimy. Rzeczywiście rząd zajmie się dziś dużymi pieniędzmi. Zajmie się projektem wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030. Zawierają one między innymi prognozy dotyczące wzrostu PKB czy inflacji na przyszły rok. I publikacja dokładnie tych prognoz rozpoczyna pracę nad przyszłorocznym budżetem. Ale rząd mi się także projektem sprawozdania z wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025 2030 2028 poważnie to brzmi, ale po prostu takie sprawozdanie mają obowiązek złożyć do końca kwietnia wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Taki plan zawiera zarówno szacunki dotyczące prognozowanego wzrostu wydatków, ale także informacje o reformach, których celem jest po prostu realizacja priorytetów Unii Europejskiej i zaleceń Rady Unii Europejskiej. Dla Polski Polska jest bowiem w procedurze nadmiernego deficytu która nakładana jest na państwa z deficytem powyżej 3% PKB i z długiem przekraczającym 60% PKB. No i po prostu jest nakreślana w planie budżetowo-strukturalnym ścieżka wzrostu wydatków i ona ma umożliwić obniżenie tego deficytu budżetowego. Po prostu Unia Europejska nad tym czuwa. Ale Rada Ministrów, jak wspomniałaś Małgosiu, rozpatrzy także projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Program Wsparcia Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego. Ta uchwała jest niezbędna do tego, aby pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mogli być objęci, objęci przepisami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Dzięki tym zmianom pracownicy spółki będą mogli po prostu korzystać z takich instrumentów jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy pieniężne. Program ma działać do 2031 roku i według danych resortu, aktywów państwowych z instrumentów osłonowych skorzystało ponad 800 osób, a po zmianach te przepisy będą dotyczyć e, także JSW. Szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie na ten rok to 2 miliardy złotych, a dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej około 500 milionów złotych. Ale rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który ma po prostu przedłużyć zwolnienie z podatku darowizn przeznaczonych na likwidację skutków powodzi z września 2022 roku. Tylko tu warunek. Darowizny będą musiały być wykorzystane najpóźniej do końca grudnia tego roku. I Sylwia Białek z tymi informacjami dla Państwa. Co my byśmy bez Ciebie zrobili, Sylwia? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Komentarz. Roman Kurkiewicz, Tygodnik Przegląd, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry. Co my byśmy bez pana zrobili? <głosy> to może zacznijmy od y, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który dosłownie kilka chwil temu, bo rusza posiedzenie Sejmu, y, odniósł się do prezydenckiego weta wobec ustawy o kryptowalutach. Pan prezydent zawetował dwa razy ustawę, i dziesiątki tysięcy ludzi tracą swoje oszczędności. E, również tracą swoje inwestycje i oszczędności swojego życia. Czy to było robione świadomie? Dlaczego ta firma była kryta? E, na te pytania wszystkie odpowie, odpowie, mam nadzieję, odpowiedzą ludzie, którzy potencjalnie to robili i pewnie prokuratura będzie te pytania zadawała. Natomiast jeżeli chodzi o legislację, myślę, że ten temat powinien być i będzie uregulowany po to, żeby nie pojawiła się następna zonda krypto, która potencjalnie według informacji również medialnych będzie politykom dawała łapówki, opłacała imprezy partii politycznych i będzie załatwiała swoje sprawy i swój biznes. I tyle marszałek Czarzasty. Panie redaktorze, myśli pan, że projekt wróci do Sejmu w tej samej formie? No, ja myślę, że wróci w tej samej bardzo podobnej, tej, istota tego projektu się nie zmienia, sytuacja, w której firma zawiadująca jedno to um, upadła takiej i właściciel uciek z Polski, też w kontekście tych, tych tajemniczych wet, tak naprawdę prezydenta, a równocześnie informacji o tym, jak akurat ta firma była też źródłem zasilania funduszami, zarówno zarówno ugrupowań politycznych, jak i niektórych mediów prywatnych, to, to oczywiście to są argumenty mocne, natomiast nie sądzę, żeby, żeby tutaj prezydent się zachowywał inaczej. To znaczy, wydaje mi się, że tę kolejną, kolejną propozycję czeka również, również weto, chociażby z tego powodu, że, że, że, że nie zawetowanie, nie ma identycznej ustawy, byłoby się przyznaniem do tego, że dwukrotnie prezydent popełnił poważny błąd, a nie wydaje mi się, żeby. Karol Nawrocki był skłonny do takiego autokrytycznego ruchu. To w ogóle jest bardzo, wydaje mi się, ciekawy e, przypadek, dlatego, że sama natura e, tego tych projektów kryptowalut jest właściwie można powiedzieć antypaństwowo. Tak? To znaczy, no, to jest prowadzenie do e, obiegu. Dzisiaj już, jak się okazuje, w jakiejś mierze nie ma akceptowanego przez państwa jednak działania e, czysto antypaństwowego. Tak? No tak, bo poza, e, poza wszelkimi e, strukturami, poza kontrolą, poza systemem, poza też systemem e, podatkowym, ale pan prezydent e, odpowiada rządowi w sprawie zonda krypto, oskarża rząd o nieudolność i bezradność. W ostrych słowach odpowiada na oskarżenia w sprawie afery zonda krypto, bo państwo e, słyszeli niejednokrotnie, także z ust premiera, mocne oskarżenia o współpracy z politykami opozycji, ale także o y, udział rosyjskiej mafii w tym przedsięwzięciu. Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności, tak mówi pan, pan prezydent, a internauci natychmiast przypominają panu prezydentowi spotkanie z Sławomirem Remencenem, na którym o oceanu panie doktorze, panie doktorze i wtedy pan to chodzi, o, chodzi oczywiście o kampanię prezydencką, w której to Karol Nawrocki przynajmniej dwukrotnie zapowiadał, że nie zgodzi się na rozwiązanie ograniczające, ograniczające dostęp do rynku kryptowalut. No i co dalej? No, panie redaktorze, no jeśli ten projekt wróci, wie pan, myślę sobie, że jeśli on wróci dokładnie z niezmienioną kropką, to będzie w pewnym sensie nieodpowiedzialne ze strony rządu, dlatego, że to już nie chodzi o to, kto ma rację w tej sprawie, tylko chodzi o to, żeby zabezpieczyć interesy tych, którzy sami o to zadbać, delikatnie mówiąc, nie potrafią i inwestują w, w ciągi liczb i znaków. No, tutaj wydaje mi się, że mamy też taki paradoks, że tak naprawdę osoby, bo w tej wypowiedzi marszałka Czarastego tak zabrzmiało to dramatycznie no, i tak, że tutaj ludzie tracą dorobek oszczędności swojego całego życia. Żeby robiło wrażenie, tak? No, problem polega na tym, przynajmniej mnie się tak wydaje, że osoby, które się decydują na powierzanie swojego majątku czy jakby prze, przerzucenie go w taką formę zabezpieczenia jak kryptowaluty, no tak naprawdę same występują z porządku prawnego które gwarantuje państwo, tak? I one ponoszą to ryzyko. To jest jak trochę jak gra w kasynie, tak? No można powiedzieć, że też są tam ludzie, którzy tracą dorobek swojego życia i czy tak powinno być. No. Kasyna na całym świecie, ale również duża część rynku finansowego obecnie na całym świecie funkcjonuje według tych samych reguł, wykorzystując ludzkie słabości, uzależnienia i równocześnie chęć obejścia gwarancji i jakiejś formy zabezpieczenia własnego nie wiem, własnego y, y, po prostu statusu materialnego i tego, co się posiada, y, uciekając do niekontrolowanych w żaden sposób przez państwo sposobów. Więc to jest, taka, to jest taka gra, którą prowadzą ludzie. Okazuje się, że w Polsce państwo temu sprzyja. To jest właściwie największy paradoks. Znaczy w którym momencie? W którym no, rozwiązaniu? Brakiem akurat... przepisów? Czy... Nie, no akurat tutaj sprzyja w, w, patrząc na postawę prezydenta. Tak? To ustawa, która, projekt ustawy, znaczy ustawa, która została uchwalona, miała wprowadzać różnego form, różne formy kontroli tego rynku kryptowalut, który jest de facto niekontrolowalny. No i prezydent to zawetował. I w tym sensie to jest ruch mówiąc takim najszerszym. Mówię, po prostu czysto antypaństwowy, tak? No tak, a Ale zanim stoją, Panie... bardzo, zanim stoją tak. bardzo konkretne interesy. Co, no to jest tak, to, to nie jest pytanie, czy my postulujemy, tylko nie, to jest nie, nie. pytanie czy o to, czym my Spekulujemy tak? w pewnym sensie. Ja tak. i pan no, tylko. Oczywiście tak. możemy spekulować. Czy, Jasne. Yy, yy. No bo nie chcę się z panem zakładać, bo zmierzalibyśmy w stronę krypto, absolutnie ja się nie. Zakładam. Ja też nie. Ale myśli pan, e, że prezydent zmieni zdanie. To znaczy, jeśli te przepisy się pojawią raz jeszcze, to znowu będzie weto? No czy ja raczej przewiduję, że tak, bo również. No, nie wiem, to chyba było ze względu na jakąś umknęło, to ja już pewnie, że to by oznaczało, że prezydent się przyznaje do dwóch błędów wcześniejszych, a no jakoś tak oceniam prezydenta, że on raczej nie jest skłonny do, do takiego aktu autokrytycznego, więc tutaj raczej wydaje mi się, że bliższa mu jest postawa pójścia w zaparte tak zwane i trzymania się tej jednej wersji i że ona jest dobra. Niezależnie od faktów, które właśnie zostały ujawnione, tego, że właściwie upadek tej, tej firmy powinien dać do myślenia, no to tutaj, tutaj myślę, że nie, nie liczyłbym na to, żeby prezydent wykonał jakąś woltę. To też jest, myślę, że... Jakiegoś typu sygnał na przyszłość, bo, bo dzisiaj upadła jedna firma, ale tego typu y, y, aktywności na rynku finansowym będą powracać. No i one stanowią też y, źródło właśnie. Y, możliwych różnych takich ukrytych sposobów finansowania. No i w tym sensie nie warto też zrażać kolejnych, tak, którzy będą próbowali czy wpływać na polityków, czy na media inspirujące. Więc myślę, że daleko dalekosiężnie prezydent jest zwolennikiem funkcjonowania takiej tak naprawdę luki i niedoskonałości i że interes tak zwanych tam tych, którzy, tych drobnych, którzy w to zainwestowali e, dla siebie może znaczne pieniądze, ale w skali pewnie całego biznesu nieznaczące, to, to jego to w ogóle nie interesuje. Tak? Tylko Tutaj jest... nie wiem, czy pan się spotkał z takimi komentarzami, bo ja e, czytam e, pilnie komentarze pod e, jeszcze niedawnymi wpisami na przykład Przemysława Krala. I były osoby, które sugerowały, że państwo nie powinno ponosić odpowiedzialności za tych, którzy działają finansowo poza systemem, na przykład nie płacąc podatków, prawda? Bo, bo, no, bo gdyby no, tak, te reguły tak. obowiązywały, no to być może jakimiś gwarancjami byliby objęci ci, którzy tracą na kryptowalutach i, i pytali użytkownicy X, -a, a dlaczego my mamy się do tego dokładać? No, wydaje mi się, że to jest celnie postawione Prawda? pytanie. Znaczy, jest stworzony system, którego istotą jest to, żeby być poza jakąkolwiek państwową kontrolą i równocześnie móc praktycznie unikać różnych form zobowiązań wobec państwa. W sytuacji, kiedy coś takiego, co zresztą często jest, zresztą co, co wiadomo, że jest wpisanym ryzykiem w tego typu aktywność, to się wali na łeb, na szyję, ludzie tracą środki, no to, no to dlaczego państwo miałoby to, miałoby to w jakikolwiek sposób gwarantować? Tak? W tym systemie też przecież nie doskonałym, ale systemie bankowym, yy, który jest jawny i który podlega który podlega kontroli, no to, to mamy tak bankowy ten fundusz gwarancyjny i tak dalej, i tak dalej. I banki biorą na siebie odpowiedzialność. Zresztą nie tyle banki, co państwo bierze na siebie odpowiedzialność, żeby ten rodzaj zaufania, który ma się do instytucji e, bankowych przekładało się na jakieś zabezpieczenie jakiejś części środków. I tutaj jest taki paradoks, tak, że, tak. Że, że, że te dwie rzeczy się nie kleją, czyli ludzie, którzy świadomie omijają państwo po tym chcą od państwa opieki, tak, więc, no więc więc może tutaj należałoby stosować pewne reguły, że tak powiem racjonalnego myślenia i się pogodzić z tym, że jak się ryzykuje i chce się państwo, że tak powiem ominąć i wykluczyć, to zresztą jest przecież tak naprawdę paradoks też polega na tym, że to jest de facto polityczna ideologia zarówno rządzących, jak i opozycji. Tak? My żyjemy w przedziwnym czasie, że właściwie politycy w Polsce są przeciwni instytucjom państwa. No znaczy, i, jak i, są w opozycji, jest... bo jak są u władzy, to... To próbują je wzmacniać. No to jest ten paradoks. Ale panie detektorze, tak pozwalam sobie panu wejść w słowo, nie pierwszy raz zresztą, przyzna pan, ale chciałabym jeszcze zdążyć pana zapytać o aneks do y, raportu Wessi, który na ostatniej podobno prostej do odtajnienia, ale mm, profesor Dudek w rozmowie z Anetem ma swoją teorię, dlaczego na przykład Jarosław Kaczyński, który kilka dni temu powiedział delikatnie przynajmniej, że to nie jest najlepszy pomysł, a w Wcześniej Lech Kaczyński zablokował ujawnienie tego y, aneksu. <śmiech> Skąd wynika stanowisko y, braci Kaczyńskich? Y, nie wiem, czy pan... Y się domyśla, albo przypuszcza, albo wie. Zdaniem profesora Dudka inwigilacja mogła dotyczyć także środowiska braci Kaczyńskich i być może oni nie chcą, żeby pewne rzeczy zostały ujawnione, zwłaszcza te, które dotyczą sposobu finansowania porozumienia centrum także i cała historia spółki srebrna mogłaby wyjść na jaw i zdaniem profesora Dudka środowisko PiSu jest najlepiej uwłaszczonym na mojątku post-PZPR-owskim w całej trzeciej. Rzeczpospolitej. Żadne inne nie uwłaszczyło się na taką skalę działkami w centrum Warszawy jak ekipa prezesa Kaczyńskiego i mogłaby się wydać. No, Ja powiem tak, w sprawie samego aneksu, to ja po prostu nic nie wiem, też nigdy się specjalnie tym nie interesowałem. Trochę z, z natury. Natomiast to, że ten aneks może zawierać takie wątki, o których mówi profesor Dudek i tu się z kolei z nim zgadzam. To znaczy, no to, to nie trzeba sięgać do aneksu, tajnego aneksu raportu o WSC, żeby mieć jasność, że Porozumienie Centrum Jego Spadkowieca, czyli prawo i sprawiedliwość, w rzeczy samej jest formacją, która się najbardziej uwłaszczyła na tym e, majątku po, e, po dawnym systemie. E, to zostało to znaczy tutaj Jarosław Kaczyński chyba był głównym rozgrywającym mając takie przekonanie, że niezbędna jest przy fluktuacjach politycznych no stała baza materialna, tak, która zasila finansowo struktury pojedynczych, pojedyncze ważne osoby czy jakieś całe grupy no i że to, to, to musi być majątek niebagatelny. Tak. I ewidentnie potem przy pomocy zresztą takich różnych wytrychów, tak? Typu przecież to, to, to była legendarna fundacja solidarności, to był też moment w historii, gdzie jeszcze to słowo jak gdyby otwierało, można powiedzieć, wszystkie drzwi, albo też zamykało, zaczynało zamykać wszystkie usta. I to się stało, więc oczywiście, ujawnienie tego w takiej formie, czyli też przypomnijmy jednak w dokumencie, który był y, y, opracowywany de facto przez to środowisko, tak? No bo to y, jest tak, to jest Antoni Macierewicz. Co to rzuca kolejne światło na jakąś rolę zagmatwano bardzo niejasno Antoniego Macierewicza. No ale w takim krótszym planie rzeczywiście udokumentowane ujawnienie tego, jak się odbywały te operacje uwłaszczeniowe, jak to było możliwe, no to, to może być dla Prawa i Sprawiedliwości Yy, mimo wszystko bardzo niekorzystne. tak Ryzykowne nawet. No, Panie redaktorze. No, czy ryzykowne to nie wiem, bo ryzykowne to byłoby wtedy, gdyby to się mogło zakończyć procesem. Procesem to nie, a... ale mamy wahające się sondaże i taką opinię publiczną. Ech, jednak, nic z tego, tak? No dobrze. <śmiech> nie, nie, nie. nie jakoś, myślę tylko o takim trochę w, jakoś... wyższym poziomie wyczulenia na tego typu sprawy w sytuacji, w której jest się w pewnej tendencji spadkowej. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Roman bardzo. Kurkiewicz z nami w Polskim Radiu 24. Ogłoszenie społeczne.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 orange.pl ukośnik mega misja do 28 kwietnia to działam ogłoszenie społeczne to są informacje polskiego radia 24 Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Twarda deklaracja mimo braku ostatecznej decyzji partii. Bartosz Romowicz z Polski 2050 poprze wniosek o odwołanie minister klimatu Pauliny Henink-Kloski. Głosowanie nad inicjatywą PiSu i Konfederacji ma odbyć się w czwartek. Obejmie także minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Paulina Henink-Kloska nie powinna pozostać na stanowisku, mówił Bartosz Romowicz w Radiowej Jedynce.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 Minister klimatu spotkała się wczoraj w Sejmie z przedstawicielami klubu PSL. Nie znalazła jednak czasu dla polityków Polski 2050. W oficjalnym piśmie wyjaśniła, że jest zajęta sprawami międzynarodowymi. Część posłów ugrupowania, mimo ostrzeżeń premiera Donalda Tuska, zapowiada głosowanie za odwołaniem Pauliny Henning-Kloski. Prezydent i premier wezmą udział w pogrzebie Łukasza Litewsk Litewki. Ostatnie pożegnanie posła Lewicy zaplanowano jutro. Z tego powodu zostanie zmieniona organizacja pracy Sejmu, poinformował marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.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 Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia. Parlamentarzysta został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Łukasz Litewka miał 36 lat. Ważą się losy immunitetów czterech polskich europosłów związanych z prawicą. W południe Parlament Europejski zagłosuje w sprawie pozbawienia ochrony prawnej lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W jego przypadku powodem złożenia wniosku jest blokowanie drogi podczas uroczystości w Jedwabnem. Danielo Bajtek ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zakaz dystrybucji na stacjach Orlenu, tygodnika nie. Patryk Jaki dostał pozew o naruszenie ochrony dóbr osobistych, złożył go sędzia Igor Tuleja. W sprawie Tomasza Buczka chodzi o napaść na uczestniczkę jednej z demonstracji. Wydłuża się czas oczekiwania na badania diagnostyczne w szpitalach. Nawet pół roku trzeba czekać na pilne badanie rezonansem magnetycznym w placówkach gdańskiej spółki medycznej Kopernikus. Powodem są zmiany wprowadzone przez NFZ w finansowaniu świadczeń i przewrócenie limitów. Dla budżetu oznacza to oszczędność rzędu 800 milionów złotych dla pacjentów. Poważne konsekwencje mówi prezes spółki Kopernikus Dariusz Kostrzewa. No Niestety należy spodziewać się, że y, z przykrością będziemy musieli do części pacjentów zadzwonić i zaproponować im y, nieco odleglejsze terminy. Staramy się, żeby nie było to dotkliwe. Dodajmy, przesuwanie terminów badań nie dotyczy pacjentów onkologicznych z ustalonym planem leczenia, dzieci, a także osób w stanie zagrożenia życia. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 10.34 prawie. Słyszeli Państwo w informacjach słowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czerzestego w sprawie pogrzebu pana posła Łukasza Litewki, a dosłownie przed chwilą Sejm. Posłowie wszyscy tym razem, jak jeden, uczcili minutą ciszy jego pamięć. A teraz Chorwacki Dubrownik, bo tam już jedenasty raz zbierają się przedstawiciele państw, które tworzą format Trójmorza. Zaplanowano obrady polityczne w formule szczytu. Wydarzenia towarzyszące, forum między m.in. Polskę reprezentuje w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki. A z jakim przekazem poleciał do Chorwacji? To już pytanie do naszej reporterki, która reprezentuje nas w Dubrowniku. Agnieszka Troszkiewicz. Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Postaram się skrótowo, ale wszystko opowiedzieć tak jak trzeba. Jestem pewna. No to w takim razie co jest twoim zdaniem albo z tych oficjalnych informacji ważne dla polskiej delegacji? No rzeczywiście dla Polski, dla prezydenta Karola Nawrockiego jest kilka tych istotnych zagadnień do omówienia. Mowa oczywiście o kwestiach bezpieczeństwa w regionie, o współpracy gospodarczej państw tej inicjatywy, no ale też oczywiście o sprawach, które dotyczą rozwoju wspólnych projektów infrastrukturalnych, czy tych energetycznych. To są te najważniejsze tematy. Na nie będzie właśnie dzisiaj kładł nacisk w trakcie spotkań prezydent Karol Nawrocki. Na tych trochę jest. Prezydent spotka się z przywódcami z Grecji, Rumunii, też z prezydentami państw bałtyckich. Będzie prowadził rozmowy również z premierami Chorwacji jako z przedstawicielem państwa gospodarza i też ze Słowacji. Zresztą z obu tymi prezydentami zaplanowano późnym popołudniem wspólną konferencję prasową. No i oczywiście będzie również rozmowa z sekretarzem do spraw energii USA, Chrisem Wrightem. Amerykański polityk przyleciał tutaj do Dubrownika jako taki specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa właśnie na ten szczyt. I właśnie rozmowy, które będzie tutaj prowadził czy to z prezydentem Polski, czy z innymi państwami będą skupiały się oczywiście wokół tych zagadnień energetycznych. Na stole wiemy, że są m.in. projekty, które dotyczą dostaw skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych do Europy i mówimy też o oczywiście uniezależnianiu się od surowców z Rosji, ale też, co jest oczywiste dla Polski, mówimy też o to chociażby wspólnych projektach ze Stanami Zjednoczonymi, które dotyczą przyszłej elektrowni atomowej. No i oczywiście gospodarka, o której Małgosiu wspomniałaś, to jest bardzo ważna część tego szczytu. Będzie... Jutro będzie cały dzień poświęcony właśnie kwestiom ekonomicznym. Zaplanowano całodliwe forum gospodarcze i z Polski na te obrady przyleciało do Chorwacji ponad 50 przedstawicieli polskiego biznesu. Planowane jest między innymi podpisanie porozumienia z polską firmą Kreotech, ona się specjalizuje w produkcji makrosatelitów SAR. Ta technologia jest już dobrze znana polskiemu wojsku. Nasza armia ma ten sprzęt właśnie od naszej polskiej firmy, a w Dubrowniku ta firma będzie podpisywać taki specjalny list intencyjny umowy z kilkoma partnerami z inicjatywy Trójmorza w sprawie budowy całej konstelacji mikrosatelitów dla Europy Środkowej. Można powiedzieć, taka trochę odpowiedź polskiego przemysłu tego high-tech na to, co robi chociażby Elon Musk i jego yy, konstelacje satelitów. Agnieszka Drążkiewicz, yy, a mówiłam, że będzie <laughs> konkretnie o wszystkim. <laughs> dziękuję Ci bardzo. <laughs> bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Premier ogłosił też projekt Armada Dronów. Mówił o wielkim projekcie, który Rozpoczynamy, bo Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, tak mówił premier w Rzeszowie. A teraz z nami Remigiusz Wilk, dyrektor komunikacji w WB Group. To największa prywatna firma produkująca drony w naszym kraju. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. To może zacytujmy pana premiera na początek naszej rozmowy. To Ukraina okazała się partnerem dla państw, które chcą bronić swojej przestrzeni powietrznej, partnerem najbardziej atrakcyjnym. Dzięki temu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 Panie dyrektorze, to poprosimy teraz Pana o takie rozłożenie na czynniki pierwsze, jeśli mogę, tego o czym mówił Pan premier. Bo my od, nie od dziś słyszymy, że musimy, że powinniśmy, że jesteśmy w jakimś procesie, że jesteśmy na jakimś etapie budowy tej dronowej siły. A jaka jest rzeczywistość? No, to premier oczywiście ma rację. Jesteśmy jednym z najważniejszych podmiotów, które budują systemy bezzałogowe. I to nie tylko podmiot, który ja reprezentuję, ale też inne.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 I my możemy powiedzieć z dumą, że polskie rozwiązania są używane od 11 lat, nieustannie, one cały czas się sprawdzają, cały czas tam e, są wysyłane, kupowane. E, więc ta, ten efekt synergii cały czas występuje. My zresztą jako Grupa WB mamy własną spółkę od prawie 7 lat na, na, w Ukrainie, więc tym bardziej korzystamy z doświadczeń w obie strony. My się uczymy, e, rozwijamy, dodając ten efekt do rozwiązań, które dostarczamy choćby do głównego naszego i podstawowego partnera, czyli Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski. No, to jest polska grupa eee, i my przede wszystkim jesteśmy Polakami, więc dla nas skupiamy się na tych najlepszych rozwiązaniach, które mogą być wykorzystane do bezpieczeństwa i obrony naszej ojczyzny. Panie dyrektorze, na początku wojny w Ukrainie udział sektora prywatnego w budowie militarnej siły tego kraju to było kilkanaście procent. Jeśli się mylę, to nie wiem czy dobrze pamiętam te dane, to proszę mnie poprawić ewentualnie. A teraz to jest około 90%. Tak się zmienia ta rzeczywistość. Czy w naszym kraju tendencja jest podobna i czy bez sektora prywatnego, który pan reprezentuje, jest, jest szansa zbudowania takiej siły, jaką dysponuje dziś Ukraina? Znaczy, no nie chciałbym się wypowiadać na temat struktury własnościowej podmiotów zajmujących się obronnością. W Polsce ta struktura jest jakby podzielona na dwie części. Jest ta część bezpośrednio związana z, z rządem czy też będąca własnością skarbu państwa oraz spółki prywatne. One się wzajemnie uzupełniają. To jest system partnerski, w którym czasami to na przykład my jesteśmy głównym wykonawcą, a podwykonawcami są podmioty z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czasami bywa też odwrotnie to my dostarczamy jakiś nasz sprzęt. Jeżeli chodzi o bezzałogowcę, no jakby uzupełniamy swoje kompetencje. No my zaczęliśmy trochę wcześniej. Wcześniej dostarczamy tego rodzaju sprzęt. On jest sprawdzony już w warunkach kilku konfliktów. Także i wykorzystywane jakby powszechnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju siły zbrojne na świecie. Myśmy się przyzwyczaili jako podmiot prywatny do szerokiego eksportu. Mimo, że jakby pierwszym odbiorcą jest zawsze Wojsko Polskie, to jednak staramy się to zdywersyfikować, no bo też się uczymy. No dzięki temu, że eksportowaliśmy jako w ogóle jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza podmiot z państwa zachodniego, nasze systemy na ma Ukrainę. Mamy nasz bagaż wiedzy chyba największy. Zresztą wiele naszych systemów oficjalnie przeszło wszelkiego rodzaju Badania, testy i zostało oficjalnie przyjętych do uzbrojenia czy wyposażenia sił zbrojnych Ukrainy, więc to jest bagaż kompetencji, który my dysponujemy. Mm -hmm. Oczywiście cały czas się uczymy. Nie można, że tak powiem, stanąć i, i przestać się rozwijać. To jest konkurencyjny rynek. My cały czas musimy oferować nowe systemy. Zresztą w tym roku, też się tak pochwalę, przedstawimy kilka, w tym pierwszy chyba polski system bezzałogowy klasy stow, czyli trudno wykrywany. To też jest pewnego rodzaju kompetencje, które byśmy nabyli i Wojsko Polskie na, na szczęście jej rozumie i, i, i stara się rozwijać, jakby wzajemnie się wspieramy. Także ten postęp cały czas się dokonuje, my go zwiększamy, no nie, nie bez powodu połowa z zatrudnionych w grupie WB to są inżynierowie, to są konstruktorzy skupieni między innymi na systemach bezołowych. No dobrze, panie dyrektorze, nie wiem czy nie wkraczam w obszar jakiejś tajemnicy, ale jestem ciekawa, m mówi pan o wieloletniej współpracy z Ukrainą, o tym, że się uczycie, w ogóle mnie to nie dziwi, ale czy, nie wiem jakiego sformułowania użyć, czy, czy państwo wam w tym towarzyszy, pomaga, jest otwarte na współpracę, czy musieliście sobie to yy, no, wydeptać w pewien, w pewien sposób? Ja tak, że to jest skomplikowany proces. On się zmienia w czasie. Dzisiaj na przykład zupełnie polskie placówki są bardzo pomocne, nie tylko, jeżeli chodzi o Ukrainę, a także inne państwa Unii Europejskiej, bardzo duża pomoc jest. My też próbujemy jakby oferować nasze doświadczenie, nasze kompetencje w ramach takiej współpracy. To znaczy, zazwyczaj staramy się po prostu nie sprzedawać gdzieś tego, tylko wchodzić w układ kooperacyjny z podmiotami z jakiegoś innego państwa. No ostatnio jesteśmy w trakcie jakby takiego zakładania WB Rumunia, bo to są istotne więzi i sojusznicze, i kooperacyjne i uczymy się nawzajem. Każde z tych państw ma trochę inne... Wymagania, każde z tak ma trochę inne potrzeby. Duża część z, z lokalnych podmiotów lepiej je rozumie niż ktoś z zewnątrz, i tego rodzaju element jakby napędzania się wzajemnego, zwiększania swoich kompetencji, tej, tej, tej takiego efektu synergii, który gdzieś tam jest powtarzany, u nas w rzeczywistości działa. To, co się dzieje, to próbujemy funkcjonować. Natomiast państwo w wielu miejscach oczywiście wspiera nas, no bez udziału polskich dyplomatów nie moglibyśmy razem z innymi polskimi firmami, szerzej pokazywać, szerzej współpracować na nie, niektórych rynkach. To jest no jakby proces. Czasami jest lepszy, czasami jest gorszy. Bo dążymy oczywiście do tego, żeby Jasne. był jak najlepszy po obu stronach. Ja pytam o udział sektora prywatnego także w, w naszym systemie zbrojenia, bo pamiętam, też nie chcę pana stawiać w trudnej sytuacji, bo rozumiem, że ten obszar, że, że nasza rozmowa w pewnym sensie może być na granicy tego, co możemy powiedzieć, a, a czego nie. Więc proszę mnie sprowadzać na ziemię, to ja to biorę pod uwagę. Ale pamiętam także Wojciech Łuczek, taki ekspert do spraw obronności. On po jakiś czas temu odbyły się manewry. Z udziałem systemów dronowych produkowanych przez y, grupy zbrojeniowe będące pod zarządem y, y, państwa. I się okazało, że one w wielu miejscach odstają. To znaczy albo nie widzą w nocy, albo brakuje im koordynacji, delikatnie mówiąc. Albo y, brakuje im systemu ładowania na odległość. Y, no i teraz... To, co prywatne, jak sądzę, podąża za wymaganiami, więc pewnie rozwija się szybciej. Jakie macie szanse przebić się do... No dobrze. Ja, ja rozumiem, ale słyszy pan, jak ja, jak ja walczę, prawda? Jaką macie szansę na to, żeby pokonać tych, którzy w największym skrócie mówiąc zostają z tyłu? Znaczy, no, to jest rynek konkurencyjny. Staramy się jak najbardziej rozwijać nasze produkty, jak najbardziej zwiększać ich możliwości, no bo to jest po prostu prosty wybór dla sił zbrojnych. Jeżeli własny przemysł nie dostarczy czegoś, co jest najwyższej jakości, to klient pójdzie gdzieś indziej i my po prostu musimy gonić cały czas ten rynek, który jest. Oczywiście A to wojsko to powinien... widzi, panie dyrektorze? Gdyby państwo tego nie widziało, to nie dokonywałoby największych zakupów na świecie, Jasne. jeżeli chodzi o amunicję krążące. Nasze systemy Warmate to, to 10 tysięcy zamówionych. To jest największe zamówienie ogłoszone publicznie na całym świecie, na tej planecie. Nie ma większego. To samo, na przykład, jeżeli chodzi o systemy Flyer, czy ten system sprawdzony najlepszy w swoim klasie, który jest używany od lat na, na warunkach wojennych, warunkach konfliktu. To są też zakupy liczone no, w tysiącach systemów, więc... To jest bardzo istotne. Oczywiście one są, czy powinny być uzupełniane też innymi rodzajami bezzałogowców, zgodnie z tym, jakie są w potrzeby czy wymagania, ale to też, dlatego też trzeba podchodzić ostrożnie. To znaczy konflikt ukraiński jest konfliktem ograniczonym, w którym pewne elementy nie występują. Natomiast wojsko zawsze stara się skupić na systemach jak najbardziej uniwersalnych. Systemach, które będą się sprawdzały w każdego rodzaju potencjalnym, czy nawet wymyślonym konflikcie. To jest trudne, no bo jakby proszę pamiętać, że my tak działamy trochę w przyszłości. To, co my dzisiaj zaprojektujemy, to wejdzie do wojska po jakimś sprawdzeniu za 3-5 lat, a będzie używane przez lat jeszcze 10 czy 15. Proszę pamiętać, z jakim wyprzedzeniem czasowym my musimy tworzyć systemy, żeby one sprawdzały się nie tylko dla osób, które dzisiaj służą w wojsku, dla obywateli w mundurach, ale też dla tych, którzy przyjdą do tego wojska za 10 lat. I one muszą cały czas być konkurencyjne, cały czas się sprawdzać. Jesteśmy z tego szczególności dumni że rozwiązania polskie, zaprojektowane przez polskich inżynierów, produkowane w Polsce, oczywiście też w niektórych państwach, kiedy się zdecydowaliśmy na taką produkcję lokalną, jak na przykład w Ukrainie, też przez, przez, przez lokalnych pracowników, one cały czas biją na głowę innych. Także to jest duma, którą mamy i jak najbardziej te kompetencje i prywatne, i państwowe należy łączyć. Proszę pamiętać, że zakłady należące do Skarbu Państwa mają ogromne moce produkcyjne, a my czasami mamy ogromne zamówienia. Na przykład, nie wiem, potrzebujemy ciężarówek czy innego rodzaju sprzętu do większych systemów rozpoznawczych uderzeniowych. I to jest ten element, w którym się nasze, nasze drogi łączą. Uzupełniamy się też wielokrotnie, już tak odchodząc trochę ze świata bez załogowców, systemy artyleryjskie, w zasadzie wszystkie w Polsce. To jest kombinacja świetnych rozwiązań z Huty, Stalowa Wola, Moździerzy, armat, dział czy wyrzutni rakietowych z, z naszym sprzętem, z naszymi rozwiązaniami i bezzałogowymi i pod względem z, zarządzania pola walki, i pod względem kierowania ognień, i pod względem pewnych mechanizmów. Także to jest idealny przykład na to, jak te dwa jakby różne światy świetnie ze sobą od lat współpracują i budując siłę Rzeczpospolitej i obronność. Zupełnie inaczej to brzmi w pana ustach, a zupełnie inaczej od, nie wiem, ekspertów do spraw wojskowości, z którymi często rozmawiamy i oni mówią tak, to działa świetnie. No ale jeśli pan to mówi, to znaczy, że potwierdzenie przychodzi z dwóch stron i, i, i możemy w to wierzyć. Znaczy cały czas bo pan, bo ja, ja rozumiem, bo rozumie pan też pewnie nasze obawy, że... Ach, bazujemy na jakichś stereotypach skostniałych procedur, hierarchii, procesów decyzyjnych i tak dalej, i tak dalej, ale to o czym pan mówi może oznaczać, że także to co dzieje się w Ukrainie zmienia nie tylko pole walki, ale także rynek, czyli te gospodarcze procedury, które są nieodłączne. No to, to no dobrze, pani, to, pani to, jesteśmy, ja... to możemy być spokojniejsi, jak rozumiem. Pani i ja świetnie pamiętamy, kiedy to drugo, drugi etap konfliktu ukraińskiego to był szok dla mieszkańców Polski. Zresztą świetnie potem pomogliśmy naszym sąsiadom ze wschodu, kiedy oni byli w sytuacji zagrożenia na masową skalę. To była pomoc w tej sytuacji, kiedy była potrzebna. I sprzętowa, i ludzka, i zaopiekowanie się. Ale to też jest pewnego rodzaju szok dla instytucji, dla wojska. Tam pewne procesy muszą ulegać zmianie. Tam się toczy rzeczywista wojna, tam giną ludzie. I my musimy... No, troszkę korzystając z nieszczęścia innych, jak najbardziej się uczyć. Wspierając ich, ale jednocześnie korzystając też z tego dla własnego bezpieczeństwa, czy dla bezpieczeństwa reszty Europy. No bo tak się złożyło geograficznie, że jesteśmy niejako znowu przedmurzem jakby tego świata zachodu. Jesteśmy y, krajem granicznym Unii Europejskiej. Jesteśmy najbardziej na, tutaj wysuniętym na wschód państwem y, organizacji traktatu Północno czartyckiego i to wszystko trzeba brać pod uwagę. I te choćby szkolenia nawet, które są u nas przeprowadzone, przecież nie tylko my szkolimy, ale także uczymy się od szkolonych, którzy czasami mają w niektórych tematach wiedzę głębszą. Także to się wszystko rozwija, wzrost wo, wojska, ale przede wszystkim jedna rzecz, dlaczego w ogóle rozmawiamy, dlatego że zagrożone społeczeństwo poczuło, że powinno łożyć więcej na obronność, czyli na sytuację, która przez trzy dekady, 30 lat była w ogóle gdzieś tam leżała sobie odpuszczona. Myśmy w zasadzie nie robili nic, ledwie przetrwali. Akurat takie podmioty jak ten, który reprezentuje ratowały się eksportem, gdzie tam dochodził ten nawet eksport do 80%, więc myśmy się jakby z natury rzeczy nauczyli być i trochę ryzykować i być walczyć na bardzo, bardzo kompetencyjnym takim rynku, którym jest, którym jest duża konkurencja i to dało nam podwaliny do bardzo szybkiego rozwoju, kiedy wreszcie nastąpił ten, ten etap, że należy kupować, należy uświadomić sobie, że te wszystkie stare, stary sprzęt trzeba by zastąpić i tak samo też zmienić doktryny pewnego rodzaju, już nie, nie bazować tylko na, na misjach gdzieś tam daleki w krajach, gdzie nikt do nas nie może strzelać jakoś na większy, na większy dystans, tylko skupić się na tym, że wojna może kiedyś dotknąć nas i to było widać, jakieś rakiety, które trafiły, jakieś drony, które spadły, to wszystko jest element, na którym musimy się teraz skoncentrować i jakby znaleźć sposoby i po stronie przemysłu, i po stronie społeczeństwa, bo ta część odpowiedzialności społecznej też jest istotna. Czyli to, jak społeczeństwo musi wiedzieć, jak zareagować, wiedzieć, jak zachowywać się w niektórych sytuacjach. Tutaj są też takie działania, jak jakieś książeczki, które do tego przyzwyczają, można się go śmiać, ale pewne rodzaju przyzwyczajenie do takiej sytuacji też jest potrzebne. Więc to jest jakby taki system, który jest, no to, to jest po prostu społeczeństwo. To jest kraj, który opiera się na rozwiązaniach przemysł pełni istotną rolę, ale nie jedyną. Jasne, czyli y, taka społeczna gotowość y, bazująca na wiedzy, prawda? Bo potrzebna jest nam wiedza do tego. Y, no potrzebna wiedza, was... ale też jak powiedział Napoleon, mm -hmm. do prowadzenia wojny potrzebne są pieniądze, pieniądze jeszcze raz pieniądze. I my jako społeczeństwo jesteśmy coraz bogatsi. Wreszcie nas na to też stać. My nie można byśmy sobie pozwolić na tego rodzaju zbrojenia, na tego rodzaju inwestycje w obronność. Nawet z tych danin, które, które oddajemy państwu, gdyby nie było nas na to stać. To, to jest konsekwencja bogacenia się trochę naszego państwa. I no, przecież przekroczyliśmy tą granicę, jesteśmy jednym z 25 najbogatszych państw na tej planecie. Panie dyrektorze, patrzę na waszą stronę i zaskakuje mnie, choć właściwie można sobie to wyobrazić, skala mikro. Systemów dronowych i tego, co jest z nimi związane. Platformy bezzałogowe na zdjęciu jest mężczyzna, który po prostu, wie Pan, puszcza w powietrze taki mini szybowiec, gdyby był trochę mniejszy, to moglibyśmy pomyśleć, że jest zrobiony z papieru. Ale tego... Pani, to, to, to jest bardzo istotna kwestia. Otóż jedna, z, jedna z dość, oczywiście i to idealnie jedna z doświadczeń konfliktu, który mamy, że Powietrzu są w stanie przeżyć tylko pewnej wielkości bez załogowce. Każdy większy jest łatwym celem, łatwo może zostać zniszczony. Dlatego tak istotną kwestią, którą się uczymy, to jest skalowalność produkcji, żeby ich tworzyć bardzo, bardzo dużo, żeby masą zalać jakby przeciwnika, mieszać te, które są istotne, czyli na przykład bojowe czy obserwacyjne z takimi wabikami, które mają tylko przyciągać uwagę. Także to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Te mniejsze i jednocześnie jak najprostsze w obsłudze, bo to też może mieć sytuacji, jak. W Ukrainie, że trzeba przeszkolić osobę do operacji, nie Błyskawicznie My bardzo mocno skupiamy się na robotce, na automatyzacji, jak najprostszej obsłudze. Nawet pani podejrzewam, po godzinie szkolenia był w stanie operować całkiem zaawansowanym systemem uderzeniowym i już takie doświadczenia robiliśmy. To jest godzina Dziękuję. szkolenia na symulatorze ja tego rodzaju. Ja każde, jak każde... będzie trzeba, to ja, to ja idę. Yy, głowice obserwacyjne, ja nie wiem, czy one są większe od główki kapusty, bo na tym, tak żeby naszym słuchaczom no, też. To, to zależy, które, niektóre no, są te ze zdjęcia, takie są mniejsze od Jasne mniejsze Sterowanie, kontrola lotu, do tego transfer technologii, to wszystko składa się na sukces. Pan wspomniał o tym, co wydarzyło się we wrześniu. Ach, systemy bezzałogowe do zastosowań cywilnych i tak dalej, i tak dalej. Ale wspomniał pan o ataku rosyjskich dronów na terytorium naszego kraju, na które musieliśmy skierować myśliwce. Mówiliśmy wtedy o kosztach, prawda? To, panie dyrektorze, czy, taka sytuacja, czy gdyby taka sytuacja wydarzyła się dziś, ja w tej chwili odpukuję oczywiście w niemalowane, to dalej bylibyśmy zmuszeni wysłać myśliwce, czy już jesteśmy gotowi reagować inaczej? Mamy różnego rodzaju możliwości działania, tylko proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o takie działania ograniczone w sytuacji pokoju, to my też musimy brać pod uwagę, że to, co gdzieś tam wystrzelimy, wcześniej czy później może spaść, zresztą co się nawet zdarzyło. Mm -hmm. Więc należy brać pod uwagę, że innej sytuacji jest Ukraina, kiedy mogą strzelać do góry i do góry. Nie, wie, nie może myślę przejmować. o naszym kraju, bo pamięta Pan e, ja, nie, nie, nie, nie. te zarzuty, tak, prawda, tak, tak, że tak, jesteśmy tak. nieprzygotowani i strzelamy z F-35 czy tam z F-16 do redaktor, W sytuacji zagrożenia my nie wiemy, gdzie to trafi, także użyjemy maksymalnych środków, jeżeli chodzi o coś takiego przechodzimy i to było zresztą zrobione słusznie. Nie możemy... Ja nie mówię, że nie, tylko czy dzisiaj bylibyśmy w stanie reagować w system yy, y, antydronowo, o, w, ten, w, tym, w tym sensie. Każde, panie ZO, antydronowość oznacza tak naprawdę, to jest tak jedyne szczeby obrony, przeciw, obrony przeciwlotniczej. Do obrony przeciwlotniczej mamy mnóstwo narzędzi, które w różny sposób mogą być używane. Mamy też systemy do rozwalczania powiedzmy sobie najmniejszych rodzajów zagrożeń, które tam gdzieś naruszyły. One oczywiście muszą być odpowiednio rozmieszczone. To się cały czas zmienia w wojsku. Są pewne programy, które są zaprojektowane pod tym kątem, nawet do szczebla, powiedziałbym, pojedynczego pojazdu. Tak więc, takie rzeczy: za kilka dni będziemy pokazywali taki nowy system, powiedzmy sobie, antydronowy na dużej imprezie w Warszawie. Nowy, który będzie, czy ma być mocowany na pojazdach, czyli żeby każdy pojazd miał możliwość pewnego rodzaju wykrywania i potem e ewentualnie zwalczania zagrożenia. Więc to się cały czas rozwija. No Oczywiście tak, wiadomo, że... ale pan trochę unika, ja rozumiem dlaczego też, naprawdę. No dobrze, to zapytam inaczej. Czy bylibyśmy w stanie zareagować teraz takimi systemami, o których mówimy, czy musimy jeszcze poczekać? Może tak. My i wtedy, my i wtedy byliśmy w stanie reagować różnymi systemami. Wybraliśmy akurat te... Tak. najszybciej. to było tak, tylko proszę pamiętać, że też reakcje się zmieniają w zależności od zagrożeń. Wtedy to w pewnym sensie było pierwszy raz, więc też się uczyliśmy. Ja nie mówię, że byliśmy zaskoczeni, ale uczyliśmy się y, używać. Dzisiaj prawdopodobnie reagowaliśmy nieco inaczej i wiedząc, jak to wygląda. Oczywiście druga strona, strona konfliktu też nas jakiś powoli. testowała. Mm -hmm. uh -huh. No ale jeszcze jedno zdanie. <ś <Jasne>. <ś> tak, podsumowania y, y, y, mogę panu y, przekazać. Jeżeli chodzi o, o, o rozwój, o systemy, mm -hmm. które rozwijamy, i jest ich coraz więcej, coraz bardziej szczelnie uzupełniają się. Ja Pani, to nie jest jeden parasol, który nas ochroni od wszystkiego, to jest mnóstwo parasoli na większe krople, na grad, na większy deszcz, i tym coraz w zakresie dysponujemy sami, czasami z partnerami, czasami uzupełniając o pewnego rodzaju kompetencje stacjonujących w Polsce sojuszników. Czasami im oferując nasze możliwości. Także to się cały czas zmienia. Natomiast nie chciałbym tutaj jednoznacznie wskazywać, czy kolejny najbliższy, a tak. Ale jak to, ja od, to zrozumiałem. Także, także bardzo panu dziękuję Uhu. za ten komentarz. mi już Wilk, WB Group największa prywatna firma produkująca drony w naszym kraju. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do widzenia.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 To są informacje po...